Nie mów nikomu. To tajemnica. 12 plus 1. Yy, dzisiaj może zacznę od daty 04, 12 2010. Yy, jaka pogoda? Za oknem śnieg mróz, umiarkowany. Yy, wyglądam przez okno, nie widzę y, żadnego szronu na szybach mojego samochodu więc nie jest tak tragicznie i o czym będzie dzisiaj w ogóle o komentarzach, o komentarzach odnośnie mojego audiobloga niektóre są naprawdę bardzo sympatyczne i, i wiem, że jest kilka osób, które lubi, lubią mnie słuchać I, no i oczywiście dziękuję im za te komentarze Wiem także, że nie każdy jest zachwycony tym, co słyszy i za wszelkie konstruktywne krytyki dziękuję z góry. Czego nie lubię? Nie lubię, gdy ktoś mi mówi, co mam nagrywać, co powinno być w kolejnym odcinku, że tak to nazwę w kolejnym nagraniu, albo jakieś inne tego typu naciski, ponieważ i tak zrobię tak, jak uważam i jak już mówiłam, bardziej nagrywam dla siebie to, co w danym momencie chcę powiedzieć, to w danym momencie czuję, a nie to, co ktoś tam chce usłyszeć, bo robienie czegoś pod publikę czy na siłę nie ma sensu. Tak przynajmniej ja uważam. i Ważne jest, aby w tym, co robimy pozostać sobą. Był też taki komentarz, który został wstawiony przedwczoraj, przed wczoraj, przed północą właściwie, od kobiety, która następnie go usunęła. Tenże komentarz dodałam do opisu nagrania. To pani w ten komentarz umieściła, po czym został on usunięty przez autorkę. Jednak nie wiem, czy zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli go umieści, ja mam powiadomienia mailem, to i tak to do mnie darło. Starałam się dojść kim jest owa osoba. Okazuje się, że jest to bardzo dobra znajoma jednego z podcasterów. I jak ja odbieram ten komentarz, który możecie sobie przeczytać. Nie będę go tutaj cytować, ponieważ to nie ma sensu. Po prostu się do niego odniosę. Hmm. Prawdopodobnie przez y, stronę tegoż podcastera. Hmm. Czy mnie to boli, co napisała ta pani? Powiem szczerze, że nie. Na początku w ogóle myślałem, że jest to jakaś gówniara, ze przeproszeniem. Okazuje się, że to jest kobieta w starszym wieku, która ma także swojego bloga. Yy, I nie wiem właściwie, jaki był cel tego komentarza, bo wychodzi na to, że tej pani bardzo, bardzo się nie podoba to, co ja robię. Skoro tak, to po co słucha kilku odcinków? Nie wiem, pozostanie to dla mnie tajemnicą. Yy, możliwe, iż po prostu jest zazdrosna osobę tego podcastera, ponieważ, no, wydawało mi się, że mnie lubił. <śmiech> nie wiem, jak jest teraz. I... I chyba właśnie to, to, to jest dla mnie przykrość, ponieważ wspomniał o mnie tej osobie i i tak nic gruszki, nic pietruszki, takiego. No ale cóż, pofatkowałam się, odnalazłam bloga tej pani i e, spójrzcie na komentarz, jaki mi umieściła, a następnie na to to znalazłam na jej blogu w opisie o mnie. Na przykład mamy. Najważniejsze w życiu to mieć dystans do siebie i do tego, co się robi. Nikt nie jest nieomylny, tylko nie każdy umie się do tego przyznać. Ja się potrafię przyznawać do swoich błędów, do tego, że nie wiem, jak się na przykład czasami coś odmienia, albo jak się... Y, jak prawidłowo użyć danego wyrazu, czy w innych sprawach. Nigdy nie uważałam siebie za jakiegoś, nie wiem, jakąś polonistkę, albo super, kurczę, literata, czy coś w tym stylu. I ta pani sama sobie przeczy, jak na moje oko, ponieważ ja jestem nieomylna, więc... Skoro ona o tym doskonale wie, to coś tu nie halo, tak jakby może rozwój jaźni, nie wiem, nie chcę być po prostu niemiła w tym momencie. Później mamy tak, że pani z, miała komputer, tak i po jakimś czasie pojawił się internet i jest tak. Wkrótce, potem z całym swym dobrodziejstwem pojawił się w moim domu internet, a zaraz potem dowiedziałam się, kto to jest troll. Pozostawię to bez komentarza. Później mamy dalej. Internet to takie dziwne miejsce, w którym osoby nic sobą nie przedstawiające nagle mogą zaistnieć, zabłysnąć swoją przebogatą wiedzą na każdy temat, wyśmiewając, obrażając lub odsyłając się po prostu do Google. Takim osobom mówię zdecydowanie nie. W miejscach, które tworzę, współtworzę albo po prostu w nich bywam, nie ma dla nich pobłażania. E, zostawię to też bez komentarza. I na końcu pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy nie wstydzą się swojej niedoskonałości. Eee, bardzo wiele ironicznych uwag przychodzi mi w tym momencie do głowy. Mm, ale jak już powiedziałam, e, nie będę się zniżać do pewnego poziomu. I jeżeli ja kogoś krytykuję, staram się tego nie robić w sposób taki, a nie inny. Potrafię być wredna, bardzo wredna i potrafię bardzo wbijać szpile i, i no być niemiła. Jednak dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że tak naprawdę w internecie każdy z nas ma wiele twarzy, jeżeli nawet uważa siebie za super fajnego, nie wiadomo jakiego i, i twierdzi o sobie tak, a nie inaczej, to gdy coś mu nie pasuje, potrafi się pokazać z całkiem innej strony. Nadal do końca nie wiem, czy im tej pani zawiniła, może tym, że w ogóle istnieje, może tym, że raczyłam dodawać swoje komentarze na czyjejś stronie nie wiem, tym bardziej dla mnie jest to niezrozumiałe iż yy, nic mi o tym nie wiadomo, aby ta pani z tym panem byli parą no ale cóż może troszkę za daleko posunęłam się w swoich domysłach nie wnikam. E, powiem szczerze, że pewnie bym tego nie usunęła gdyby ta osoba tego nie zrobiła, w sensie komentarza, bym go po prostu zostawiła. Ponieważ, no ok, ma prawo wyrazić swoje zdanie. Jeśli chodzi o ten komentarz, to teraz się do niego odniosę, sam w sobie. <śmiech> Czyli może jednak go przeczytam, tak sobie myślę. Albo chociaż jego fragmenty. Mamy, że pani się przyczepiła do tego, iż podcast z kobiecym głosem okraszony, ciągle mówi kobieta. A propos ko podcast z kobiecym głosem okraszony, chodziło mi o to, iż w podcastingu są praktycznie sami faceci, więc troszkę damskiego głosu ogólnie w podcastach by się przydało. Tak czy inaczej, i tak już jest nazwa zmieniona na audioblog, ponieważ, jak mm, już mówiłam, to co ja robię, to nie do, nie do końca chyba jest podcast i niech tak zostanie. Mm. Później mamy, iż nie podobało się pani odgłos z paszczy. Był to, to nagranie, to był totalny dystans do samej siebie. No ale okej. Okay. Następnie szkolna czytanka, czyli pani twórczo twórczość nie podoba. I napisała też nie skomentuje. No ale samo to, że na, napisała następnie szkolna czytanka, też nie skomentuje, to samo w sobie już jest komentarzem. Później dalej na chybiu trafił, trafiam na striptease. Zapowiada się ciekawie, ale w momencie, gdy słyszę uzasadnienie, tak, garaża lub grabarza w wyłączam. wyłączą. Niektóre rzeczy, które ja odmieniam, to yy, są takie bardziej prześmiewcze, no ale nieważne. Yy, następne skojarzenia i skończyły się koleżance pomysły. Pani chyba uważa, iż powinno się nagrywać codziennie. No nie wiem, on, notka z jej bloga jest z października. Więc chyba już się skończyły jej pomysły. I później jest tak. Teraz mała podpowiedź. W następnym odcinku możesz przeczytać książkę telefoniczną, a jak już całkiem zabraknie ci pomysłów, pojęczeć. Takiego hot podcastu na bank jeszcze nie było, a jęków nie trzeba odmieniać przez przypadki. Aż strach pomyśleć o parytetach. No cóż. Przemilczę. Sami ocencie. I... Może teraz zmienię temat troszkę i dalej o komentarzach pomówię już może innego kalibru. Zawsze jeżeli coś umieszczamy w internecie to trafiają na to różne osoby i mają swoje własne zdanie. I co najbardziej mnie boli, że w Polsce jest straszne hamstwo. Nie mówię teraz o swoich stronach internetowych, tylko jak przeglądam czy to różne fora, czy, czy jakieś serwisy, czy portale, no nieważne. Każdy, nie wiem, Większość tych osób to są ok, dzieciaki, tak, dla których napisanie wyrazu, że tak powiem chuj, no to już jest wow, zaciesz. Ale są też osoby, które starają się w jakiś sposób dowartościować, ulżyć swoim jakimś, nie wiem, kompleksom. I, I coraz więcej tego jest, bo niby każdy jest anonimowy. Ale tak jak powiedziałem, pewna osoba zawsze pozostaje ślad w internecie po nas, nawet jeżeli coś jest usunięte. Może się okazać, że ktoś inny to skopiował i to już jest w całkiem innym miejscu czy to zdjęcie, czy jakaś wypowiedź. Ja też się o tym przekona przekonałam. Yy, miałam kilka blogów i jeden prowadziłam kilka lat. No może kilka to dużo powiedziała, no chociaż nie, cztery albo pięć. Yy, umieszczałam tam różne teksty. Później yy, ostatni wpis dotyczył nagłej śmierci mojego taty i jakoś już nie mogłam się przyłamać, żeby pisać dalej. Usunęłam tego bloga. Później miałam kolejnego, na którym także różne rzeczy i okazało się, iż z tego bloga y, ktoś pokopiował pewne właśnie notki i później, kiedy na przykład znajomemu wysłałam kilka tekstów, które używam y, w swojej pracy czasami, o, on mówi, ale ty co tego nie napisałaś, bo ja to mam od kogoś innego już dawno. No i wyszło, że ktoś to skopiował z mojego bloga i, i sobie wrzucił na jakąś tam swoją stronkę jako swoje materiały. No, można i tak. Mam też nauczkę, że, że może lepiej nie usuwać tego co się zrobiło, bo niestety usunęłam też i tego bloga. Jestem emocjonalna i niestety jest zbyt spontaniczna czasami i wystarczy, że coś mnie wkurzy i już potrafię przekreślić coś. No ale, sorry za dygresję, w każdym bądź razie, że lepiej takie rzeczy zostawić, później można mieć dowód, tak, że ja już to dwa lata temu gdzieś tam, no właśnie. Co jeszcze? Z jednej strony fajnie schodzić w jakieś relacje z osobami poznanymi przez internet, z drugiej... Mogą wyjść z tego jakieś mm, jakieś no, no, nieprzyjemne sytuacje, bo no bo wiadomo, spędzamy czas z tą osobą i jeżeli pojawią się jakieś emocje, a jest coś nierealne, to, to robi się z tego kiszka taka niestety. Jasne, że fajnie jest pogadać i, i lubię na przykład popisać sobie właśnie z osobami z podcastów, tylko myślę, że najlepiej zachować dystans i powtarzam to sobie po raz kolejny. Mam nadzieję, że tym razem w tym wytrwam, bez wchodzenia w jakieś głębsze relacje, żeby też nie zranić może tej drugiej osoby, bo, bo wiadomo, różnie to bywa, zwłaszcza jeżeli ktoś ma na przykład rodzinę, może raptem się zauroczyć drugą osobą albo coś w tym stylu, bo różnie to bywa, jak już mówiłam. I poza tym tak naprawdę to jest internet i... Nie mamy pewności, jak się dana osoba zachowuje tak normalnie. Ja staram się we wszystkim, co robię, być szczera. Ale no, fakt faktem nie każdemu może się to podobać. I przyznam, że chyba tylko raz spotkałam się z czymś takim, że ktoś mi... Bo owszem, owszem, spotkałam się z paroma osobami z internetu, że ktoś mi powiedział, że jestem inna niż w internecie, że tak powiem większość osób uważa, że jestem taka właśnie jaką sobie mnie wyobrażali no um, teraz co pani mogłaby mi zarzucić wracając do komentarzy, że, że szukam sobie w internecie facetów czy coś, absolutnie nie osoby, z którymi się spotykałam są na przykład mieszkały, tak jak ja w Trójmieście zanim się przeprowadziłam i po prostu poszliśmy czasami na piwo czy coś i spotykałam się nie tylko z mężczyznami z kobietami także, żeby nie było um, i tak sobie myślę, że, że, internet jest fajny, ale i niebezpieczny i pewnie każdy się ze mną zgodzi. Dlaczego nie nagrywam przez jakiś czas? W sumie niedługi, ale zważywszy na częstotliwość, jaką nagrywam, to może niektóre osoby zauważyły brak mojej obecności. Musiałam sobie pewne rzeczy przemyśleć, poukładać w głowie i też troszkę więcej czasu... Zajmuje mi praca, związane z nią obowiązki dodatkowe, które mi doszły. Także byłam chora. Nie bardzo miałam siłę w ogóle cokolwiek robić. Teraz znowu łapię mi przeziębienie, gdyż w pracy mam tak zimno, iż jednego dnia siedziałam w kurtce. No, tak czy inaczej, życie sobie leci. I też złapałam się na tym, że dni po prostu przelewają mi się przez palce i... I jakoś nic z nich nie wynika. No fakt faktum, że większość czasu zajmuje praca, ale co po pracy, jakoś bywało i tak, że potrafiłam wracać z pracy i prosiedzieć aż do późnego wieczora przez komputerem, no tak być nie może. W związku z tym wracam do czytania książek, yy, i które tak sobie leżały i czekały, także przyszło parę nowych, więc będzie co robić. No i biorę się za szukanie prezentów na święta. Nie chodzi o to, żeby jak najwięcej, żeby jak najwięcej kasy wdać, czy żeby jak najwięcej dostać od innych ludzi, a bardziej o to, że... że po prostu ja lubię sprawiać ludziom przyjemność właśnie przez to, że mogę coś dla nich zrobić, czy im coś dać. Nie musi to być coś nie wiadomo jak drugiego, może być to dla z za 5 złotych, ale wiem, że to sobie się spodoba. To raczej o to chodzi. I na przykład, nie wiem, dla osób z pracy, jakiś koleżanek, które bardzo lubi, nie wiem, już jakieś drobne, drobne właśnie coś za, choćby za grosze, ale wiem, że wywoła uśmiech na twarzy, to wydaje mi się takie no, dobrze mi to robi. Może to poniekąd, nie wiem, poprawia moje myślenie o samej sobie. I, bo wiem, że nie jestem ani super dobrym człowiekiem, ani super mądrym, ani inteligentnym. Mądrość i inteligencja nie zawsze znaczą to samo. I... Tak jakbym miała siebie narysować, to bym pewnie narysowała siebie z jednym białym skrzydłem, z jednym czarnym skrzydłem. Taka trochę szara chyba jestem. Też mam nadzieję, że gdzieś tam w środku są jakieś kolory, ukryta tęcza. No, ale się rozgadała mnie na temat, trochę miało być o komentarzach. Więc jeszcze raz za wszystkie, wszystkie, naprawdę wszystkie dziękuję. Staram się na nie odpisywać w miarę możliwości. E, chociaż też na początku zastanawiam się, czy w ogóle dodawać opcję komentowania. Ale zostawię tak jak jest. No w każdym bądź razie, jeśli chodzi o moją stronę, to jeśli ktoś umieści na niej komentarz nawet go usunie, to i tak go zobaczę, więc proszę o przemyślenie, czy, czy chcemy umieścić ten komentarz, czy nie. Tak, to by było na dzisiaj wszystko. No, mam nadzieję, że znowu częstotliwość moich nagrań się zwiększy. Chociaż wtedy pewnie będą troszkę krótsze. No. A odnośnie y, ogólnie waszych upodobań, tak, były prośby o to, żeby był jakiś normalny podcast. Po pierwsze, to nie jest podcast, aha. Po drugie, co rozumiecie przez normalny. Aha, po trzecie, jak już mówiłam, i tak zawsze robię po swojemu. I tym jakże optymistycznym stwierdzeniem, żegnam się z wami i do usłyszenia.